Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 99. Rozdział 14 na godzinę przed wyjściem partii z Ekaterinburga starosta długo konferował z podoficerem i żołnierzami o przeprowadzenie partii przez miasto. Dawał im dwa ruble, lecz żołnierze nie chcieli odstąpić od sześciu. Starosta miał wyrachowanie, że jeżeli żołnierze poprowadzą partię przez miasto, więc mieszkańcy Ekaterinburga na widok kajdan i niedoli aresztantów przyniosą im obfite jałmużny. Jeżeli zaś poprowadzą partię krótszą drogą obok miasta, wtedy ani bułki chleba nikt im nie przyniesie. Były to więc targi o miłosierdzie publiczne. Żołnierze drogo je sprzedawali. Podoficer ciągle dowodził, iż sześć rubli nie jest wysoką ceną, że prócz bułek i chleba aresztanci, jak to zawsze bywa, zbiorą jałmużny brzęczącą monetą dwadzieścia kilka rubli. Słuszna więc jest, żeby za te jałmużny sześć rubli żołnierzom zapłacili. Starosta, ujęty i przekonany wymową, postąpił w targu pół rubla, lecz i na tę sumę nie zgodzili się żołnierze, aż wreszcie, po długich umawianiach, starosta zapłacił im trzy ruble srebrne. Weszliśmy w miasto. Dobosz zabębnił i na głos bębna, jak również na głuszący brzęk Kajdanów i łańcuchów Ze wszystkich stron Biegły kobiety A każda niosła to Kosz bułek lub chleba Gomułki sera Lub pieniądze Przechodziliśmy przez Znaczniejsze ulice Wszystkie pełne błota Szerokie Zabudowane kamienicami I tuż obok nich stojącymi chatami. Z boku pokazały się nam obszerne budynki mennicy, wybielone i wymuskane cerkwie i wyszliśmy za miasto. Tutaj starosta przerachował zebrane pieniądze, było wszystkiego tylko sześć rubli, a że żołnierzom zapłacił trzy więc wypadało na jednego aresztanta cokolwiek więcej niż kopiejka jałmużny. Stąd powstało w partii niezadowolenie, szemranie, kłótnia z żołnierzami trwająca przez całą drogę. Żołnierze utrzymywali, iż niesłusznie na nich utyskują, bo chociaż pieniędzy mało zebrali, za to wiozą chleb i bułek, dwa wozy, co także jest coś warte. Na półetapie kłótnie wzmogły się głównie z tego powodu, że żołnierze skradli aresztantom trzy worki z bułkami – Skarżyli się przed oficerem nowej komendy, lecz ten nie chciał się wdawać w rozsądzanie ich zażaleń. Okolica za Ekaterinburgiem jest równa, góry zostały za nami. Opustoszone pola i sosnowe bory składają się w widoki bardzo jednostajne. Niebo zaciągnęło się chmurami, które na horyzoncie łączą się z szarą barwą ziemi. Wsie w tej okolicy rzadko się trafiają. Przysiadły do ziemi jak mrowiska i wyrzucają w powietrze kłęby czarnych dymów. Cisza powietrzu Dozwala dymom swobodnie rozpływać się i układać w szeroką warstwę, która niby płachta nędzy i niedoli zawisła nad okolicą. W nocy bywają silne przymrozki, a około południa powietrze ociepla się i reszty śniegu leżące w rowach i dołach topnieją. W Biełojarsku mieliśmy dniówkę. Druga dniówka wypadła nam we wsi Parszynie, a 12 listopada weszliśmy do miasta Kamyszłowa, położonego na wzgórku w sosnowej okolicy nad brzegiem Pyszny i wpadającej do niej Kamyszłówki. Kamyszłów jest ubogie miasteczko mające do półtora tysiąca mieszkańców, domy drewniane, ulice błotniste i puste. Najznakomitszym budynkiem miasta jest cerkiew murowane i więzienie, do którego wpuścili partie, przetrząsnowszy poprzednio tłumoczek każdego aresztanta. Więzienie to obszerne nie mogło jednak pomieścić naszej partii. Połowa aresztantów umieściła się w numerach, druga zaś połowa, w której ja byłem, rozlokowała się na korytarzach. Świeże powietrze zwabiło mnie do okna bez szyb. Położyłem się więc na framudze wolny od naprzykrzonych sąsiadów. Przez okno miałem widok na zżółkniałe błonie pyszmy i czarne lasy na widnokręgu. Wodząc okiem po martwej okolicy strzażanej, zżółkłej i płaskiej jak niewolnik, spuściłem z uwięzi rozsądku moją tęsknotę. Podobnie do wichru jesiennego rwała uczucia, które niby liście i kwiaty wydobywały się z istoty mojego ducha, więdniały i spadały, sprawując mi niewymowną boleść. Czyżby już wiosna i lato uczuć przeszły dla mnie? Czyżby to już jesień duchowa obnaża mnie ze wszystkiego, co ma w sobie siłę i moc życia? Och, jak smutno robić nad sobą podobne postrzeżenia, jak przykro czuć się znękanym i słabym w duchu, kiedy dopiero zbliżać się powinna pora prawdziwej męskości. W młodym wieku w zupełnym rozwinięciu sił fizycznych, nie marnując i trwoniąc na próżno sił mojej duszy, czuję w tej chwili boleść konania i burze, które obnażają człowieka z uczuć i robią go niezdolnym do natchnień i intuicji ducha. Niewola, kajdany, poniewieranie i prześladowanie wszelkiego rodzaju, podobnie jak rozpusta, i samolubstwo psują człowieka i brudzą jego uczucia. Czuję się gorszym i niższym niż poprzednio. Wiem, że w duchu moim upadłem. Dlaczegoż w takim stanie rozumu latarka świecić się zdaje żywszym blaskiem? Czyż te chwile, które mi serce targają, są chwilą, Przesilenia są epoką zbliżającego się doświadczenia i końcem uczuciowego życia? Tak jest rzeczywiście. Dawniej pojmowałem uczuciem, stąd wszystko, co jest wzniosłe, szlachetne, unosiło mnie na szczyt szczęścia moralnego i opromieniało czoło moje radością. Wszystko pojmowałem łatwo i prędko. Dzisiaj widzę, że myśl wysuwa się z rozumu i kształtuje się w kłębek pojęcia bez udziału serca. Stąd ta jesień w mojej duszy. Och, jestem gorszym i niższym niż na wolności. Ratujmy więc, ratujmy uczucie przez modlitwę. Prośmy Boga, żeby zachował w niewoli Nie dozwolił zszargać się I zniszczyć moralnie Żeby dał mi harmonię uczucia i rozumu Modlitwa jedna zdoła zachować Od przewagi rozumu i samolubstwa Czuję jej wpływ błogi, tęsknotę która bez oznaczenia przedmiotów Rwała mi serce Modlitwa zwróciła do lepszej krainy I ludzi mojej ojczyzny Lepiej mi jest Bo znalazłem środek ratunku Bóg i Polska Obdarzy mnie harmonią Która się popsuła I wzbogacając mnie doświadczeniem rozumu nie wyruguje świętej siły uczucia. Gdy się tak pasowałem z boleściami i wątpliwościami, podszedł do mnie poczciwy Serafinowicz i rozmową swoją wzmocnił mnie. Mówił o Konarskim, mówił o wojsku świętej Jadwigi, a mówił z taką wiarą o przyszłości Polski, że można się było ozdrobić. Żaden z emisariuszów nie miał takiej popularności jak Szymon Konarski. Rząd moskiewski myślał go zohydzić, spotwarzyć, przestraszyć nim innych i wreszcie śmiercią jego powstrzymać pracę narodową. Ale jak diabeł w znanej bajce góreckiego co innego wywołał. Lud powtarzał i powtarza o męczarniach i zadawanych mu w śledztwie o wielkiej duszy męczennika, a mając go w myśli otoczył cudowną aureolą legendy. Zaraz po jego śmierci wilejskim powiecie zaczęli mówić, iż w obłokach widzieć się daje jakieś dziwne poruszenie. Wszyscy wytężyli wzrok swój i ujrzeli tłumy wojowników za żarcie walczących z Moskalami. Pomiędzy nimi widzieli Konarskiego na białym koniu z pałaszem w ręku i tych, co poginęli z zawiszą. Walka ta w obłokach długo powtarzała się, szczegóły jej w dobrej wierze lub wieczorami w oczekiwaniu wielkich wypadków opowiadał, aż wreszcie dowiedział się o tem, i rząd carski i pociągnął do protokołu wielu włościan. Ci pod przysięgą zeznali, iż widzieli Konarskiego i krwawy bój w obłokach. Pomiędzy przysięgającymi był i żołnierz moskiewski, który stojąc na warcie przy więzieniu widział także w obłokach cudowne zjawisko. Rząd zabronił mówić o nim i pogroził wysłaniem na Syberię tym, Którzy będą o walce w obłokach opowiadać. Pomimo tego lud litewski tego powiatu opowiada dotąd o konarskim i o walce, utworzywszy takim sposobem piękną legendę, która będąc dowodem poetycznego usposobienia naszego ludu, jest zarazem faktem jego głębokiej wiary w słuszność polskiej sprawy. Nie potrzebuję mówić, iż widzenie to źródło miało w sercu ludu, że to jego wiara utworzyła w obłokach cudowną walkę. Niemniej, przeto zjawisko, to jak i wiara, która go wywołała, było rzeczywistem. Ono nam odkrywa tajemne strumienie duszy ludowej z której wolność i niepodległość polski wytryśnie dla niepoprawnego radia pl czytała katarzyna